A cześć, witajcie. Trzeci? Czwarty? Trze, trzeci chyba, nie? Trze, trzeci, nie, a nie umiem liczyć do pięciu, kurde. No, więc któryś z kolei mini łosiowisko i mini łosiowisko mówi dobra no Co poza tym, że dobrano to jak napisałem w moim tutaj statusie gdzieś tu, pa, chyba wymyśliłem biznes. a będę dobry. Będę dobry, jak się rozkręci. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. A w ogóle to dzisiaj mamy czwartek i wczoraj powinno się ukazać łosiowisko, ale z przyczyn e, stricte techniczno-brakoczasowych będzie niestety opóźnione. O.